Rozdział dwunasty. Jak nierozsądni są ludzie jak się śpieszą do czynienia zła. Pan doświadcza swój lud. Jak wielka jest nicość ludzi w porównaniu z mocą Boga. W dzień sądu ludziom zostanie wyznaczone życie wieczne lub wieczne potępienie. I tak widzimy, jak fałszywe i zmienne są serca ludzi. jak Pan w swej niezmiernej dobroci błogosławi i szczęści tym, Którzy mu ufają. Widzimy, jak szczęści swemu ludowi, że zajmują więcej ziemi, powiększają swe stada, zasoby złota, srebra i wszelkich cennych przedmiotów, pięknego wyrobu. Widzimy, jak zachowuje ich od śmierci, ratując przed wrogami, i jak za jego przyczyną łagodnieją serca ich wrogów, że nie wypowiadają im wojny. I gdy czyni wszystko, dla dobra i szczęścia swoich ludzie ci, mając łatwe życie i wielki dobrobyt, znieczulają swe serca, zapominają o Panu, swym Bogu i depczą świętego Boga Izraela. I tak widzimy, że jeśli Pan nie doświadczy swego ludu, jeśli nie nawiedzi ich śmiercią, grozą, głodem i chorobami, nie będą o nim pamiętać. Jak nierozsądni, próżni, źli i ulegli diabłu są ludzie. Jak się śpieszą do czynienia zła, a zwlekają z czynieniem dobra. Jak szybko dają posłuch złemu duchowi i całym sercem dążą do osiągnięcia tego, co przedstawia wartość tylko dla świata. Jak skorzy są, by się wywyższać, chwalić i czynić wszelką niegodziwość. Jak się ociągają wobec Pana swego Boga. Jego rad, jak zwlekają, by postępować ścieżkami mądrości. Oto nie chcą, aby Pan, ich Bóg i Stwórca panował nad nimi, pomimo Jego wielkiej dobroci i miłosierdzia, jakie im okazał. Za nic mają Jego rady i nie chcą, by ich prowadził. Jak wielka jest nicość ludzi, znaczą jeszcze mniej, niż proch ziemi, albowiem wiatr Unosi go tu i tam i rozpędza na rozkaz naszego wielkiego i wiecznego Boga. Od jego głosu drżą wzgórza i trzęsą się góry. Od jego głosu rozpadają się, wygładzają i przekształcają w doliny. Od jego głosu drży cała ziemia. Trzęsą się jej podstawy aż do samego środka. Jeśli powie on ziemi, poruszaj się, ziemia się porusza. Jeśli jej powie, zatrzymaj się, aby przedłużyć dzień, o wiele godzin, tak się dzieje. I tak, zgodnie z jego słowem, ziemia zatrzymuje się i człowiekowi wydaje się, że słońce stoi w miejscu, ale prawdą jest, że to ziemia się porusza, a nie słońce. Jeśli powie on wodom głębiny, wyschnijcie, tak się dzieje. Jeśli powie górze, powstań, postąp naprzód i zasyp to miasto, tak się dzieje. Jeśli człowiek ukryje skarb w ziemi, a Pan powie, niech będzie przeklęty ze względu na niegodziwość tego, który go ukrył, skarb ten jest przeklęty. Jeśli Pan powie, bądź przeklęty, aby odtąd żaden człowiek Cię nie znalazł, nikt go nigdy nie dostanie. Jeśli Pan powie człowiekowi, na zawsze będziesz przeklęty za nieprawości, których się dopuściłeś. Tak się stanie. Jeśli Pan powie, za nieprawości, których się dopuściłeś, zostaniesz odsunięty sprzed Mego oblicza, tak się stanie. Biada człowiekowi, któremu to powie, albowiem powie to pragnącemu czynić zło. I taki człowiek nie może być zbawiony. Dlatego, aby zostali zbawieni, ludzie nawoływani są do nawrócenia. Błogosławieni są ci, którzy się nawrócą I słuchać będą Pana, swego Boga Albowiem ci zostaną zbawieni Oby Bóg w swym majestacie Umożliwił ludziom nawrócenie się i czynienie dobra Aby mogli powrócić do łaski Dzięki łasce, według swoich czynów Pragnę, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni Ale czytamy, że Wielki i Ostatni Dzień Niektórzy zostaną odsunięci sprzed oblicza Pana i będzie im wyznaczona niekończąca się żałość i wypełnią się słowa Ci, którzy czynili dobro, będą mieli wieczne życie, a ci, którzy czynili zło, wieczne potępienie. I tak się dzieje. Amen.